A na poziomie to, głębszych potrzeb, tak na przykład masz potrzebę bezpieczeństwa, którą w aktualnej sytuacji partner nie jest w stanie zabezpieczyć, bo go nie ma. No, mhm. ja mam taką równowagę poczucia bezpieczeństwa. Faktem jest, że nie ma drugiego partnera w moim życiu. Powiem Ci straszną rzecz Grzesiu, też do mnie strzelał zaraz. Partner nie jest od tego, żeby Ci zabezpieczyć poczucie bezpieczeństwa. Niestety, nie jest od tego drugi człowiek. Żaden drugi człowiek ci nie zapewni poczucia bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa niestety musi się zrodzić w Tobie. I dlatego te fragmenty, które Wam wczoraj czytam z książki, które mówią o tym, że nie zbudujemy niczego dobrego, naprawdę, jeśli nie nauczymy się żyć sami, ze sobą. Jeśli sami sobie nie, nikt inny, tylko Ty w dialogu z Bogiem możesz sobie stworzyć poczucie bezpieczeństwa. Każda, jeśli chcesz wykorzystać do tego i no, inną osobę, to będzie już wykorzystywanie. Niestety. Przepraszam, y, to że jest y, urzekający, tej książce urzekająca właśnie, jest jak się leczy rany, to z bogiem. On leczy nasze rany, żebyśmy mogli sami żyć. Jak będziemy stali na nogach, tak. my sami, to możemy zacząć związek, doprowadzić w związku. I dlatego niestety ja, jako skrzywdzona już zawodowo osoba, powiem Ci, że właśnie do takich rzeczy się nadaje terapeuta. Bo on pozwala odkryć mechanizmy, które spowodowały, że nie czujesz się pewnie sam ze sobą na świecie i potrzebujesz kogoś. Właśnie do takich mechanizmów się dociera A przecież gdzieś. to my, my powinniśmy na sobie zapewniać, no, jeżeli mamy partnera... To tak to pięknie wygląda związek, kiedy spotykają się dwie autonomiczne osoby, która, jedna która mówi, mi jest bardzo dobrze na świecie. Nie musisz, ja nie potrzebuję nikogo, ale wybrałam Ciebie. Dlatego, że Cię kocham. Nie dlatego, że Cię potrzebuję. Tylko Cię kocham. I chcę być z Tobą nie dlatego, że Cię potrzebuję. Tylko potrzebuję Cię, bo Cię kocham. Bo, bo coś podzielić się tą moją autonomią z Tobą. Też, nie potrzebujemy, się potrzebujemy, dlatego, że kochamy. A nie, nie kochamy, dlatego, dlatego, dlatego, dlatego że, potrzeb, że potrzebujemy. potrzebujemy siebie. Nie dlatego, że nie kochamy, dlatego, że potrzebujemy. Tak? Potrzebujemy dlatego, że kochamy. Rozumiesz? Że to Rzecz, jest, jest trudne W dzikich sercach, tak? Tak. wielokrotnie mężczyźnie, kobieta nie da poszerzyć. Tak, nie, nic. nie Wielokrotnie to... Ale tak samo kobiety, mężczyzna i nazwaj żaden człowiek. Widzisz, e, jest taki psychoterapeuta, nazywa się Wiktor Frank. I on zaczął taki nurt, który się nazywa logoterapia. To jest człowiek, który przeżył przy obozów koncentracyjnych niemieckich. Czy, czy myślisz, że w, w obozie koncentracyjnym ktoś, był, ktoś mógł liczyć na jakiekolwiek. No? To albo przeżyli ci, którzy byli bezgleni, po prostu zabierali innym chleb i, i po prostu się zachowali jak świnie, albo przeżyli ci, którzy potrafili naprawdę nawiązać wielki kontakt sam z sobą, z Bogiem. Potrafi na przykład przebaczać Hitlerowcom. to by było niesamowite, że człowiek, którego ten hitlerowca przez ileś lat więził w takim miejscu miał on na, na, spojrzeć na, na tego Niemca jak na człowieka i prosić go na przykład o to, żeby, że przybaczył ten człowiekowi. trzeba mieć wielko, wielkie poczucie bezpieczeństwa w środku. Nie? I dlatego tak nas fascynują święci. Bo oni mimo wszystko oni mieli właśnie takie, nieśli ze sobą takie piękne poczucie. Mimo swoich lęków, mimo tego, że się bali piekła, że bali się, że byli zwykłymi ludźmi, ale mieli takie wielkie poczucie tego, że, że właśnie no, cokolwiek by się nie stało, nie tracę kontaktu ze sobą. Możesz cóż więcej, cóż gorszego możesz nie zrobić, niż nie zabić. No co gorszego możesz nie zrobić?